Licyjny, ...możliwie reprezentujący wszystkie ugrupowania. Dla scharakteryzowania trudności, na jakie w rozmowach tych natrafił, przytaczam jego własne słowa. Nikogo namówić nie mogłem, aby przekroczyło przekleństwo getta, przekleństwo języka gettowego, aby Polacy zechcieli się zastanowić nad koniecznością współpracy, nad koniecznością umowy... I nad koniecznością ugody, już nie z zaborcą, lecz z samym sobą. Dwa ciężkie dni spędziłem na katorżniczej robocie, aby słuchać gettowych określeń jednej i drugiej strony, które w żaden sposób punktu stycznego nie znachodziły, bo słowa jednych wzbudzały u drugich od razu słowa przeciwne. Bo mur sprzeczności wyrastał natychmiast. Dwa długie katorżne dni spędziłem na słuchaniu tych samych argumentów, powtarzanych co godzinę, a sprzecznych z sobą. Zdawało mi się, że mam do czynienia z ludźmi, z których każdy mówi innym językiem, chcąc widzieć w słowach to, czego w tych słowach nie było, i robiąc wrażenie ludzi, którzy przyśli jedynie po to, aby w twarz sobie pluć, a nie po to, by sobie podać ręce. Jakież cudackie argumenty przytaczano, żeby zapomnieć o tych argumentach na zajutrz, aby mówić na zajutrz, co innego w porównaniu z tym, co mówiono wczoraj. Chaos słów był tak wielki, że gdyby nie moja mocna głowa, to bym doprawdy zwariował od wysłuchiwania jednego dnia pięćdziesięciu ludzi. Doszło do tego, że proponowałem zebranym u mnie przedstawicielom grup politycznych, aby ciągnęli węzełki o teki ministerialne, zamiast w bezpłodnych sporach powtarzać raz po raz przez kilka dni te same niezmienne argumenty. Powyższe relacje Piłsudskiego wykazywały dobitnie, że na ogół Polacy kultury państwowo-twórczej wówczas nie posiadali. Bo i nic dziwnego. Stan społeczeństwa polskiego przed rozbiorami żadnych pozytywnych tradycji w tym kierunku nie pozostawił, a późniejsza przeszło 120-letnia niewola nauczyła nas jedynie prowadzenia walk z organizacjami państwowymi zaborców. Później więc, kiedy już przyszło budować i umacniać własną niepodległość, umiejętności nabyte podczas niewoli, a zastosowane do własnego państwa, mogły tylko szkodzić w jego umacnianiu się. W początkach odbudowującego się organizmu państwowego były więcej pożądane umiejętności natury konstruktywnej. Piłsudski po dwóch dniach przymusowych, ciężkich robót stracił wszelką nadzieję co do możliwości stworzenia koalicyjnego rządu. Wezwał zatem swojego podkomendnego z Legionów, Jędrzeja Moraczewskiego i polecił mu bezzwłocznie powołać rząd ze środowiska bezpośrednich jego współpracowników z czasów Legionowych. A ponieważ byli to ludzie o zabarwieniu lewicowym... I ludowym, więc oczywiście powołany przez Moraczewskiego rząd był lewicowym. Następne zadanie, jakie przekazał premierowi, dotyczyło spiesznego opracowania potrzebnych ustaw dla zwołania Sejmu. Terminy dla wykonania tych prac były bardzo krótkie. W dniu 18 listopada 1918 roku utworzony został pierwszy rząd odrodzonej Polski. Był to rząd lewicowy i jako taki bardzo się krajowi przysłużył. Opanował bardzo szybko i łatwo rewolucyjne fermenty, które idąc ze wschodu i zachodu rozprzestrzeniały się po całym kraju. A miał ułatwione zadanie... Fermenty te bowiem pochodziły ze środowisk państw zaborczych, z którymi naród polski do ostatnich chwil walczył. Gdyby ten pierwszy rząd był rządem prawicowym lub ze znaczniejszymi wpływami prawicowymi, to trudno byłoby mu zapewne opanować zawiłą sytuację. Część lewicowa społeczeństwa bowiem, która największą rolę odegrała w walkach o niepodległość, nie miałaby zaufania do takiego rządu. Piłsudski, mając już rząd, przyjął dla swojej władzy dekretem z dnia 22 listopada 1918 roku tytuł Tymczasowego Naczelnika Państwa. Od chwili powołania rządu Jędrzeja Moraczewskiego narodowa demokracja Najsilniejsze stronnictwo opierające się głównie na inteligencji, które już dużą rolę odegrało w zaborze rosyjskim przed wojną, a podczas wojny propagowało usilnie oparcie interesów polskich o rację stanu państwa rosyjskiego, przystąpiło do bardzo energicznej i bardzo groźnej dla państwa walki z Piłsudskim i jego rządem. Walkę prowadzili tak bezwzględnie, że nie przebierali zupełnie w środkach, a działo się to w czasie, kiedy na rubieżach Polski zbierały się groźne chmury wojenne, a we wschodniej Małopolsce lała się krew w walkach z Rusinami. Pod ich wpływem względnie ich wodza, Romana Dmowskiego... Znajdował się Komitet Narodowy Polski, przebywający w Paryżu. Jako delegat tego komitetu przyjechał do Warszawy Stanisław Grabski, który miał omówić z Piłsudskim warunki współpracy. Dla podniesienia swego autorytetu kazał wywiesić sztandar francuski na hotelu, w którym zamieszkał. Piłsudski nie przyjął warunków Komitetu Narodowego Polskiego, gdyż zmierzały one... Nie tyle do współpracy, ile do objęcia władzy w Polsce, a o swojej rozmowie z Grabskim mówił między innymi. Wówczas oburzony wyjął szyfr i powiedział, że on natychmiast o mojej niepokorze i nieposłuszeństwie zatepeszuje, gdzie należy. Szyfrem tym groził, rzucając przed oczy. Wobec tego, że porozumienie z delegatem Komitetu Narodowego Polskiego w osobie Stanisława Grabskiego zawiodło, przybył 1 stycznia 1919 roku do Warszawy Paderewski. Z jakimi zamierzeniami przyjechał, nie było mi wiadome. W każdym razie po rozmowach z Piłsudskim zdecydował ten wielki patriota Polski szczerze współpracować z naczelnikiem państwa – od którego później przyjął nawet misję utworzenia rządu. W nocy z 4 na 5 stycznia 1919 usiłowano dokonać zamachu stanu pod przywództwem księcia Eustachego Sapiechy. Zamach się nie udał, bo skończył się na zaaresztowaniu przez zamachowców tylko kilku ministrów, a nie zdołano dotrzeć już do naczelnika państwa, którego zamierzano uprowadzić. Zamach ten Piłsudski zbagatelizował, nie wyciągając nawet konsekwencji w stosunku do zamachowców. Księciu Eustachemu Sapiesze nie przeszkadzało to nawet pełnić później obowiązki ministra spraw zagranicznych. Tak rozegrany zamach wzmocnił stanowisko naczelnika państwa, a osłabił w pewnej mierze wpływy narodowej demokracji. Przez rozpisanie wyborów do Sejmu i wyznaczenie ich terminu Jędrzej Moraczewski spełnił pozostawione mu zadanie. Tymczasem Piłsudski, pragnąc stępić ostrze szkodliwej dla państwa walki politycznej i narodowej demokracji z naczelnikiem państwa, powołał gabinet z Ignacym Paderewskim na czele. Nowemu rządowi nie odpowiadała data wyborów do Sejmu i pragnął je na razie... Przynajmniej odroczyć, lecz Piłsudski nie zgodził się na to. Pisze o tym. Przekonany, że twórcą praw narodu może być tylko Sejm, żądałem zwołania go w możliwie krótkim, bo kilkumiesięcznym terminie. Legalizm, a nie anarchia, wola narodu, a nie kaprys i zachowania grup i jednostek. Oto norma naczelna, którą należy wtłoczyć w serca i mózgi. Zebranie Sejmu nastąpiło w Warszawie 10 lutego 1919 roku. O tym ważnym wydarzeniu pisze Piłsudski. Pomimo wszystkich przeszkód udało mi się zasadniczy cel mych rządów osiągnąć i zebrać w Warszawie Sejm Polski. Warto w tym miejscu przytoczyć rozmowę moją z naczelnikiem państwa Piłsudskim na temat rządów w Polsce. Mówił mi, że jeszcze pozostając w Magdeburgu, wyczuwał, że państwo polskie na nowo powstanie, a w jego ręce złożona zostanie władza dyktatorska. I wtedy zastanawiał się już nad tym, jaką metodą wypadnie mu rządzić w Polsce. Czy utrzymać władzę dyktatorską, z której, jak historia uczy, prawie nikt z własnej woli nie zrezygnował, czy też dążyć do wciągnięcia w rządzenie państwem, jak największej części społeczeństwa. Wybrał drugą alternatywę. Wprawdzie, mówił, dyktatorskie rządzenie, szczególnie w początkach tworzenia na nowo organizmu państwowego, byłoby znacznie łatwiejsze, ale naród nie byłby wówczas wychowywany. Dyktatura nie spełniałaby bowiem tego zadania. Cały jej czas byłby stracony dla zdobywania przez społeczeństwo kultury państwowo-twórczej, której Polska tak bardzo potrzebowała. I dlatego, że tak rozstrzygnął w Magdeburgu, śpieszył się z zebraniem Sejmu dla złożenia swojej władzy w ręce przedstawicielstwa narodu. Obserwując pracy Piłsudskiego, muszę stwierdzić, że nie odstępował od swego postanowienia aż do końca swego życia. I jeżeli pomimo to przyszło mu wkroczyć parę razy w stosunki wewnętrzne państwa bardziej radykalnie, to po usunięciu niebezpieczeństwa powracał zaraz do legalnego życia państwowego. Po przejęciu władzy od tymczasowego naczelnika państwa Sejm powierzył z dniem 22 lutego 1919 roku Dalsze spełnianie władzy Naczelnika Państwa Józefowi Piłsudskiemu. Wkrótce uchwalił ustawę, którą nazwał małą konstytucją, a to celem prawnego załatwienia stosunku swego do Naczelnika Państwa i rządu. Konstytucja ta oddawała w ręce Sejmu nie tylko władzę ustawodawczą, ale i suwerenną, a że Piłsudski był zmuszony całą energię i wszystkie możliwości swoje poświęcać, przede wszystkim tworzeniu sił zbrojnych i obronie granic państwa, było mu nawet na rękę, tymczasowe, sprawowany przez Sejm rządów w kraju. Po uchwale sejmowej o poborze rekruta, naczelnik państwa, mimo... Wielkich trudności w zaopatrzeniu, tworzył siłę zbrojną, która pozwoliła mu później podjąć nawet inicjatywę w walce z Sowietami. O trudnościach tych pisze Piłsudski. Polska, powołując synów do broni, nie miała bagnetów, które by w ręce żołnierzy włożyć mogła. Gdy miała broń, nie miała odzienia, gdy miała odzienie, nie miała naboi. Taką była wtedy Polska, gdy w łachmany ubrane zastępy szły pod Lwów, by go od najazdu bronić. Specjalnie głęboko odczuł Piłsudski zajęcie Wilna przez bolszewików w styczniu 1919 roku. Mówi o nim. — Miasto mego dzieciństwa. Kocham jej i tęskniłem do latami całymi. Los Wilna... To był we mnie węzeł psychiczny i mus, który ciągnął koniecznością. Na wielkim ekranie duszy wielkie Wilno malowało się różową plamą. Na północ od wielkiej czerwonej plamy walczącego Lwowa, gdzie mus nakazywał posłać posiłki. W czasie, kiedy Piłsudski borykał się jeszcze w trudnych warunkach o dostatecznie szybkie z powodu naglących potrzeb uzbrojenie i ekwipunek żołnierza, Komitet Narodowy, wbrew intencjom generała Hallera i zapewne premiera Paderewskiego, celowo zatrzymywał doskonale wyekwipowaną, wyszkoloną i uzbrojoną nowocześnie polską armię we Francji. Pragnął widocznie pozostawić sobie atut w zdobywaniu władzy w Polsce bez względu na niebezpieczeństwo zagrażające niezależności państwa. Naczelny wódz, po stworzeniu już pewnych rezerw przez uchwalenie poboru rekruta, zapragnął odebrać bolszewikom Wilno, jego miasto rodzinne, tym bardziej, że wojna z Rusinami weszła w fazę niezagrażającą więcej interesom Polski. Gdy o zamiarach Piłsudskiego dowiedział się Sejm, Wpływał usilnie na cofnięcie jego postanowienia, a nawet rząd i niektórzy generałowie odradzali tego śmiało. Obawiano się dla naszych wojsk klęski z bolszewikami. Piłsudski nie mógł cofnąć swej decyzji. A jak Sejm rozjechał się na święta wielkanocne, Piłsudski w tym czasie po zwycięskich walkach z bolszewikami wkroczył na czele wojsk do Wilna. Tam doznał wielkich wzruszeń, gdyż ludność miasta, rozrzewniona do łez szczęściem uwolnienia jej od terroru bolszewickiego, dawała wyraz wielkiej i serdecznej wdzięczności dla zwycięskiego wodza. Po świetnym egzaminie tak szybko sformowanego wojska Piłsudski podjął inicjatywę na całym froncie wschodnim, tym bardziej, że wreszcie przybyły do Polski dywizje polskie z Francji pod dowództwem generała Hallera doskonale wyszkolone i wyposażone. Zwycięska polska ofensywa doprowadziła we wrześniu 1919 roku do zajęcia z góry wyznaczonych pozycji wzdłuż Dźwiny, Berezyny, Słucza i Dniestru. Po wykonaniu tego zadania Piłsudski oprócz dalszego doskonalenia i umacniania armii zajął się w ciągu jesieni 1919 roku i zimy 1920 roku sprawami wewnętrznymi kraju. Wówczas rzucił znamienne pokojowej natury hasło Idą czasy. których znamieniem będzie wyścig pracy, jak przedtem był wyścig żelaza, jak przedtem był wyścig krwi. Kto do tych zawodów bardziej przygotowany będzie, kto w tym wyścigu większe dowody wytrzymałości złoży, ten w najbliższych czasach będzie zwycięzcą, ten potrafi utrzymać to, co zyskał, albo odrobić to, co stracił. Warto tu jednak podkreślić niezwykłe tempo pracy Piłsudskiego. Jeden rok wystarczał, żeby Polskę ze stanu wielkiej słabości i ruiny Wznieść na poziom pod każdym względem przewyższający ten, który Piłsudski zastał w dniu 10 listopada 1918 roku. Poczucie siły państwa wzrosło już na tyle, że można nawet było udzielić pomocy wojskowej Łotwie w jej walce niepodległościowej z bolszewikami. W styczniu 1920 grupa generała Śmigłego Rydza zdobyła w walkach nad Dźwiną dla Łotwy Dynaburg, a dalszy ciąg wojny szybko doprowadził Łotyszów do wyzwolenia się spod inwazji bolszewickiej. Rozdział XIII. Po tych sukcesach Rosja bolszewicka zrozumiała, że nie może nie doceniać nadal polskiej siły militarnej. Na zachodzie zwycięska koalicja, chcąc wznowić carską Rosję, Pragnęła pozyskać Piłsudskiego dla tej akcji prowadzonej ze zmiennym szczęściem przez generała Denikina. Jego los bez ewentualnej pomocy Polski był beznadziejny. Sowiety szukały wszystkich możliwości do zawarcia pokoju z Polską. Piłsudski miał do wyboru albo zawrzeć pokój z Sowietami, a wówczas nie mogłoby być mowy o udzieleniu przez Polskę pomocy Dynikinowi, albo też udzielić pomocy Dynikinowi, a w takim razie zawarcie pokoju z Sowietami byłoby niemożliwe. Przekonał się, że pokojowe propozycje bolszewickie nie są szczere. Sowietom chodziło jedynie o zyskanie na czasie, jednocześnie bowiem z całą rozporządzalną energią przygotowywali wielką ofensywę przeciwko Polsce. Kontakty z Denikinem dowiodły natomiast niezbicie, że nieprzyjaznych nastawień i pretensji zwolenników caratu do Polski nie zdołało zmienić nawet tak bardzo nieszczęśliwe ich położenie w Rosji Sowieckiej. Wobec tego Piłsudski także i propozycji koalicji nie mógł uwzględnić. Tego rodzaju nastroje czynników prawicowych rosyjskich w stosunku do Polski... Nie powinny nas dziwić, jeszcze w czasach przedwojennych, w stosunkach z najbardziej lewicowymi kołami młodzieży rosyjskiej, Piłsudski mógł stwierdzić, co i ja przy sposobności studiów w swych politechnicznych w Rydze zauważyłem, że nie było nigdy ze strony rosyjskiej żadnej skłonności do nadania Polakom dalej idącej wolności, choćby nawet tylko w formie autonomii związanej z Rosją. Przerażał ich kontrast pomiędzy wielką energią czynu i talentami Polaków, a ich własną biernością i niezaradnością. Mówili też bez ogródek, gdybyśmy wam dali zupełną wolność, to byście nas wszystkich opanowali. Zamiary Sowietów były dla Piłsudskiego tak wyraźne i nie budzące żadnej wątpliwości, że postanowił szybko działać, by uprzedzić zamiary przeciwnika. Miał przy tym pewne nadzieje, że może uda mu się przy tej sposobności wskrzesić niepodległe państwo ukraińskie sprzymierzone z Polską. Wzmocniłby w ten sposób Polskę, osłabiając równocześnie znacznie państwo sowieckie, przez odebranie mu żyznych i zasobnych ziem ukraińskich. Nadzieje Piłsudskiego co do utworzenia Ukrainy... Miały dość konkretne podstawy, bo przecież na ziemiach tych powstała już Ukraina Ludowa, którą dopiero Sowiety siłą opanowały, a ich ataman główny, Semen Petlura, znalazł z pewną ilością wojsk ukraińskich przytułek w Polsce. Inaczej jednak patrzyli na te sprawy członkowie Sejmu Suwerennego. Pożądali oni pokoju, aby wreszcie móc rządzić krajem. Uważali że to tylko ambicja Piłsudskiego stanowi przeszkodę w zawarciu pokoju z Sowietami. Piłsudski, będąc pewny swej orientacji co do zamiarów sowieckich, rozpoczął w dniu 25 kwietnia 1920 roku marsz na Ukrainę z głównym kierunkiem uderzenia na Kijów. Opanowanie prawobrzeżnej, nadniestrzeńskiej części Ukrainy uważał za dostateczną podstawę dla zajęcia w późniejszym czasie przez Ukraińców, ich siłami, reszty Ukrainy. Już po wojnie bolszewickiej opowiadał mi Piłsudski o treści swych rozmyślań przed decyzją wyprawy kijowskiej. Przede wszystkim mówił, Przygotowanie ofensywy bolszewickiej na całej rozciągłości frontu było dla Polski bardzo groźne. Chodziło mu więc o to, aby pokrzyżować plany sowieckie przez zaskoczenie ich uderzeniem polskim. Przewidywał różne możliwości, od najlepszych do najgorszych. Gdyby mu się nie udała największa dywersja, jaką byłoby utworzenie niepodległego państwa ukraińskiego, to spodziewał się przez uderzenie na południu sprowokować przesunięcie sił bolszewickich z północy i odciążenie tym samym naszego frontu północnego. Chciał przy tym zniszczyć możliwie wielką część zaangażowanych sił bolszewickich. Przewidywał także najgorszą możliwość, a mianowicie, że nieprzyjaciel, unikając spotkania, wycofa się bez walki na lewy brzeg Dniepru. Nawet i tę najgorszą ewentualność uważał przy inicjatywie polskiej za lepsze wyjście, aniżeli bierne wyczekiwanie na uderzenie bolszewickie. Piłsudskiemu udało się rozbić dwunastą armię bolszewicką, armia zaś czternasta, unikając walki, przekroczyła Dniepr na jego lewy brzeg. W dniu 8 maja 1920 roku nastąpiło zajęcie Kijowa. Aby stwierdzić, jak daleki był Piłsudski od wszelkiej myśli zaborczej, a myślał jedynie o osłabieniu kolosa sowieckiego, niechaj posłużą rozkazy naczelnego wodza w czasie jego pochodu na Ukrainie. Okupacja Polska-Ukrainy musi być rozrachowana nie na lata, ale na miesiące. Im prędzej tworzone zostaną regularne wojska ukraińskie, im wcześniej... Wyjdą na front, by dalej ziemię Ukrainy spod jarzma bolszewickiego uwalniać, w tym dogodniejszej sytuacji znajdzie się państwo polskie. O takim stanowisku rządu, sejmu i naczelnego dowództwa, wszyscy najwyżsi dowódcy muszą być pouczeni pod osobistą odpowiedzialnością dowództw armii. Zgodnie z tym należy uregulować... Zewnętrzne zachowanie się wojsk polskich na terenach zajętych po 25 kwietnia 1920 roku. Trzeba pamiętać, iż tereny te należą do państwa ukraińskiego i że zewnętrzne oznaki władz państwowych na terenach muszą temu zapowiadać. Godło i barwy państwowe polskie mogą być używane jedynie dla oznaczenia siedzib dowództw polskich. O takim zasadniczym stanowisku władz naczelnych narodu polskiego winni dowódcy wojska polskiego zawiadomić całą ludność polską, by uleczyć ją ze złudzeń, że wojska polskie pozostaną na nowo zajętych terenach przez lata lub dziesiątki lat. Niestety niedługo panował triumf zdobycia Kijowa. Przewidywania Piłsudskiego o przygotowywanym uderzeniu Sowietów na Polskę zaczynają się sprawdzać. Czerwcowa ofensywa bolszewicka na północy ruszyła z miejsca. Uderzenie odparły zrazu z powodzeniem Wojska Polskie, nacisk wojsk sowieckich przybrał jednak tak bardzo na sile, że zmusił Wojska Polskie do opuszczenia zajmowanej linii obronnej i przystąpienia do odwrotu. Sytuację ogólną pogorszył fakt przerwania frontu południowego przez wielkie siły kawalerii sowieckiej pod dowództwem Budionnego. Naczelny wódz zmuszony został do wycofania wojsk swoich z Ukrainy, tym więcej, że Ataman Petlura doznał zawodu ze strony narodu ukraińskiego. Niepowodzenia te wywołują wewnątrz kraju paniczne nastroje potęgujące się z każdą chwilą które są jednak niewspółmiernie gorsze aniżeli rzeczywistość na froncie. Rozsiewane są liczne i bardzo daleko w fantazji autorów idące plotki, które pochodziły od ludzi, chcących skwapliwie skorzystać z nadarzającej się sposobności, by stworzyć w kraju silny front wewnętrzny skierowany przeciw Piłsudskiemu. Posuwali się w swej zaciekłości tak daleko, że oskarżali go o zdradę, utrzymując też, że jego szef kancelarii cywilnej ma z Soboru na placu Saskim bezpośrednie połączenie z nieprzyjacielem. Panika ta, wytworzona sztucznie w kraju, odbiła się gorszącym echem wśród oddziałów na froncie, co naturalnie demoralizowało żołnierzy, nie dając im ani sił, ani wytrwałości do walki. Dalsze oddziaływanie tych nastrojów doprowadziło do tego, że na niektórych odcinkach zaczęło się wojsko wycofywać w nieładzie bez walki. Przyczyną tej niezwykłej łatwości wytwarzania w kraju tego chorobliwego, już a wysoce szkodliwego zjawiska był właśnie brak w szerokim ogóle kultury państwowo-twórczej. Fakt dawania wiary... Tak fantastycznym plotkom rozsiewanych przez nieliczne może jednostki zwyrodniałe świadczy o tym niezbicie. Piłsudski wiedział, że bez zmiany tych nastrojów, głównie zaś bez usunięcia źródła szkodliwego oddziaływania, najgenialniejsze plany jego nie uratują Polski. A nie miał czasu wiele do stracenia. Zwołał więc na dzień 1 lipca 1920 roku Radę Obrony Państwa, do której w sposób ten się odezwał. Od was, polityków i od narodu powinien iść do wojska walczącego na froncie głos wiary i otuchy, odpowiadający moralnej wartości społeczeństwa i jego niezłomnej woli zwycięstwa. Zamiast tego dajecie demoralizujący obraz waśni, kłótni i rozdarcia. Generałowie, wygrywani przez polityków, nie potrafią służyć i słuchać, natomiast intrygują i frondują. Chwila jest wyjątkowo groźna, nie ma czasu do stracenia, stoicie nad przepaścią i jutro może zaczniecie się wyżynać. Nie wiem, jakimi słowami mam was przekonać aby was natchnąć duchem pojednania i skłonić do zgody. Jeśli potrzebna do tego jest moja śmierć, to gotowym sobie w łeb wypalić, abyście zrozumieli wreszcie, że to jest już ostatnia chwila do ratunku, że musicie się zjednoczyć i dać temu wyraz w stworzeniu silnego rządu. Wystąpienie to wywołało w kraju dreszcz i przywróciło zaufanie do naczelnego wodza, a źródła szkodliwej walki mocno stłumiło. Powstał rząd obrony narodowej. Rozprawiwszy się w ten sposób z frontem wewnętrznym, Piłsudski przystąpił do tworzenia planu odparcia najazdu. Pracę tę wykonał w samotności. A kiedy rankiem dnia 6 sierpnia zameldował się do niego jego szef sztabu, z planem obrony, wykonanym zapewne przy udziale i współpracy generała Weigranda, szefa misji francuskiej, Piłsudski miał już swój, zupełnie oryginalny plan gotowy. W planie tym nie przewidywał ewakuacji Warszawy. Wielki optymizm i siła naczelnego wodza w jego decyzji nieoddania Warszawy... Udzielił się wojsku, budząc entuzjazm i wyjątkowy zapał do walki. Armii północnej dowodzonej przez generała Sikorskiego rozkazał Piłsudski silnym przeciwuderzeniem związać siły nieprzyjaciela, sam zaś ujął w swe ręce bezpośrednie kierownictwo przeciwnatarcia flankowego. W rozkazie swoim pisze Piłsudski Wzgląd na zmęczenie ludzi i na straty nie może tutaj odgrywać roli. Wszystkie wojska zrozumieć muszą, że bitwa ta rozstrzyga losy wojny i kraju i że dać ona może pożądane rezultaty tylko przy najwyższym wysiłku, sił i woli każdego poszczególnego żołnierza i oficera. Daleko posunięta inicjatywa ofensywna wszystkich dowódców będzie gwarancją zwycięstwa. Dnia 16 sierpnia o świcie ruszyli Polacy do przeciwuderzenia. Grupa manewrowa generała Rydza-Śmigłego złożona z trzech dywizji wykonuje flankowe uderzenie z Dęblina w kierunku północnym. Uderzenie to było tak gwałtowne, że tego samego dnia wywołało załamanie i popłoch wśród bolszewików, którzy zagrażali już bezpośrednio samej Warszawie. Genialny plan Piłsudskiego, przy wykonaniu którego zdołał również podnieść ducha żołnierza polskiego na najwyższy poziom, udał się w pełni. Piłsudski uważał, że plan jego mógł być tylko wówczas realny, jeżeli stosunkowo mała w porównaniu do wielkich sił bolszewickich grupa manewrowa wykaże najwyższe cechy bojowe. Od tej chwili coraz większa panika opanowała nieprzyjaciela, w Wojsku Polskim natomiast rosła otucha i potężniał duch bojowy. Armie sowieckie pieszchały w nieładzie, stolica została obroniona, wojska zaś, wiązane odtąd w jej obronie, następowały teraz z największą furią za ustępującym nieprzyjacielem. Pościg, prowadzony z nadzwyczajną energią, doprowadził pod koniec września do zupełnego zniszczenia armii sowieckiej. Wojska polskie powróciły na swoje najdalej na wschód wysunięte stanowiska, opuszczone pod naporem nieprzyjaciela. Wojsko sowieckie już dalej walki nie przyjmowało. Należałoby więc uważać wojnę za skończoną. Ustępujące z Wilna wojska bolszewickie... Oddały miasto Litwinom, ale już 9 października generał Żeligowski, na czele grupy, którą stanowiła głównie dywizja litewsko-białoruska, odebrał z powrotem to miasto. Z niego oraz z obszarów przyległych utworzył niezależną część kraju pod nazwą Litwy Środkowej, o której przynależności miał... Zdecydować dopiero Sejm Wileński. W tej sprawie pisze Piłsudski. Fakt ten spotkał się z odporem Europy tak gwałtownym, tak silnym jak żaden inny. Nie jestem w stanie powtórzyć wszystkich rozmów, nie jestem w stanie powtórzyć not, jakie tej sprawy dotyczą. Na te wszystkie sprzeciwy i noty Piłsudski ma tylko jedną odpowiedź. Jeżeli alianci zechcą oddać Wilno Litwie bez wysłuchania woli ludności, będzie widział się zmuszony złożyć wszelkie godności i jako obywatel wileńszczyzny spełnić swój obowiązek. Dnia 18 października o godzinie 24.00 Wszelka walka z wojskami sowieckimi na całym froncie ustała. Nastąpiło zawieszenie broni. W ten sposób minione dwa lata niepodległości, które były wypełnione zmaganiami wojennymi, zakończyły się wielkim zwycięstwem zapewniającym dalszy, niezależny byt państwa. A trzeba stwierdzić, że nieprzyjaciel wschodni bardzo wtedy zagrażał wolności narodu polskiego. Głównym zadaniem wielkiego przewrotu bolszewickiego w Rosji było w początkowej fazie niszczenie ustroju wraz z usuwaniem ze świata prawie całej warstwy uprzywilejowanej, stanowiącej podstawę carskiej władzy i organizacji państwowej Rosji. Czynniki rewolucyjne przy pomocy tłumu o zupełnie prostaczej kulturze i upośledzeniu socjalnym zadanie to pierwsze Europa na ogół nie doceniała znaczenia tego wielkiego zwycięstwa, osiągniętego przez bohaterskiego żołnierza polskiego i przez genialne dowództwo piłsudskiego. Lord Ebernon zaliczył bitwę warszawską do najważniejszych, które zdecydowały o losie Europy. Kiedyś historycy ocenią należycie to wielkie wydarzenie wojenne, gdy nie będzie już sugestywnego wpływu zaciemniającego obiektywne widzenie. Wówczas zrozumie świat, że zwycięska wojna z bolszewikami z 1920 roku ochroniła Europę od wielkich przewrotów niszczących wszystkie i wszelkie więzy organizacyjne państw. Wobec dużej gęstości zaludnienia musiałoby to wywołać na długie lata głód i nędzę narodów dotkniętych tym nieszczęściem. Bo przecież późniejsi historycy, analizując stosunki psychiczne Europy roku 1920 i zdając sobie również sprawę ze zdolności infekcyjnej zarazy wschodniej, tak niszczycielskiej w swojej fazie początkowej, nie będą mogli sobie nie zdawać sprawy z groźnej sytuacji rozpatrywanej w chwili dziejowej. A wówczas imię Piłsudskiego, wielkie dla narodu polskiego, będzie wielkim i dla całego świata kulturalnego. Dzięki temu wielkiemu zwycięstwu spotęgowały się uczucia dla Piłsudskiego wśród wszystkich oddziałów Wojska Polskiego. I powstał wśród nich żywiołowy odruch wręczenia swemu ukochanemu wodzowi buławy marszałka Polski. Buławę tę wręczyło Wojsko Polskie Piłsudskiemu w dniu 14 listopada 1920 roku. Rozdział czternasty kiedy groza niebezpieczeństwa ze strony powalonego wroga wschodniego minęła, wystąpiły ponownie ataki przywódców narodowo-demokratycznych na osobę Piłsudskiego, a nawet robiło wrażenie, że podjęto je ze wzmożoną energią. Przywódcy ci, u których zawsze się wyczuwało, że jedynym ich celem jest to zdobycie władzy, nie mogli widocznie pozostawać w bierności w czasie umacniania się wpływów Piłsudskiego, który obecnie po ponownym uchronieniu Polaków od utraty wolności miał zwiększone możliwości utrwalenia naczelnego stanowiska swego w rządzie państwowym. Specjaliści od stosowania niegodnych metod walki rozpoczęli znowu rozsiewać uwłaczające i oszczercze plotki w stosunku do osoby naczelnika państwa. Sejm, który przez dwa lata pracował nad konstytucją, ukończył ją wreszcie w marcu 1921 roku. Już z góry można było przypuszczać, że nie będzie miał ochoty ograniczyć swojej dotychczasowej władzy suwerennej. Prawica sejmowa, przewidując, że pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej wybranym podług nowej konstytucji będzie nie kto inny jak tylko dotychczasowy naczelnik państwa, Czyniła przy opracowywaniu ustawy konstytucyjnej poważne naciski, ażeby rolę jego ograniczyć prawie tylko do samej reprezentacji. Naturalnie, że tego rodzaju stosunek wzajemny władz naczelnych w kraju, w którym zakładano pierwsze zręby organizacji państwa, był wysoce szkodliwy dla jego rozwoju. Gdyby w Sejmie Polskim panowały długoletnie i piękne tradycje parlamentarne, jak na przykład w Anglii, to praca rozwojowa państwa mogłaby postępować także przy postanowieniach marcowej konstytucji. Jednak jeszcze i w tym wypadku pod warunkiem, że nie byłoby niebezpieczeństw zagrażających z zewnątrz istnieniu państwa. Każdy polityk, który podówczas badał położenie Polski, musiał widzieć, że rozwój jej i zmaganie się w siły, Wymagało największego tempa. Wszak położenie jej pod względem geopolitycznym jest nadzwyczajnie niekorzystne. Wciśnięta pomiędzy dwa kolosy mogła się spodziewać zawsze kataklizmu, w szczególności wówczas, kiedy te dwie potęgi działały w porozumieniu. W dniu 28 listopada 1922 roku przy otwarciu Sejmu który miał za zadanie wybrać pierwszego prezydenta, powiedział Piłsudski jako naczelnik państwa. Konstytucja chce, że w tej pracy, która was czeka, razem z wami pracować będą jeszcze inne równorzędne organy państwowe. Dotychczasowe życie polityczne Rzeczypospolitej nie wykazało wybitnych zdolności naszych do współpracy. Sądzę przez to, że będę w tym wypadku rzecznikiem wszystkiego co żyje i pracuje poza tą salą, gdy zwrócę się do panów z apelem, a żebyście przykładem swoim stwierdzili, że w naszej ojczyźnie istnieje możliwość lojalnej współpracy ludzi, stronnictw i instytucji państwowych. Przemówienie to nie wywarło jednak wrażenia należytego, bo prawica bynajmniej nie ukrywała, że będzie go dalej z całą energią zwalczała. W tych warunkach postanowił nie kandydować na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a tym posłom, którzy pragnęli przeprowadzić jego wybór, powiedział — Na mnie proszę nie głosować. Proszę wybrać człowieka, który miał cięższy chud, lecz lekką rękę. Z bagien i trzęsawisk trzeba się wydobywać. Człowiek o lekkim chodzie przechodzi je za szybko i nie pomaga przez to innym. Natomiast lekka ręka jest potrzebna dla wprowadzenia kompromisu. Kompromis jest nieszczęśliwym słowem. W wielu umysłach łączy się ono z pojęciem zdrady. Tymczasem kompromis jest ściśle związany z istotą demokratyzmu. Polega on bowiem na uznaniu, że nie tylko moja wola jednej strony czy chęć jej jest uprawniona do przejawiania się w państwie, lecz że równe prawa ma wola i chęć innych. Kompromis jest ułatwiony, gdy jego konieczność narzucająca się sama przez się urasta w zasadę szanowania innych jako współobywateli. Kompromis taki za pomocą wpływu, jaki przy sprawowaniu rządu ma zastrzeżony prezydent Rzeczypospolitej, Wprowadzić może stopniowo lekka ręka, a nie ciężka, która szybko idzie do przymusu. Dlatego nie radzę zatrzymywać się nad kandyturach o wybitnie partyjnym zabarwieniu. Nie radzę stawiać przyszłego pana prezydenta Rzeczypospolitej w ciężki konflikt między obowiązkami, jakie ma w stosunku do wszystkich i tylko do niektórych. Wobec takiego postawienia sprawy, lewica nalegała na profesora Gabriela Narutowicza, ministra spraw zagranicznych, żeby zgodził się na postawienie jego kandydatury. Narutowicz, który do tej propozycji odnosił się niechętnie, uzależnił swoją zgodę od opinii naczelnika państwa. Ten jednak odradzał mu kandydowania i przytoczył argumenty, które zostały wyżej podane. Piłsudski nie sądził bowiem, że ręka Narutowicza będzie lekka. Ja byłem tego samego zdania, znając Narutowicza bardzo blisko jeszcze z czasów szwajcarskich. Kandydatem Piłsudskiego był Stanisław Wojciechowski, dawniejszy współpracownik jego z czasów konspiracyjnej pracy niepodległościowej w zaborze rosyjskim. O tym słyszałem nie tylko od Narutowicza, ale także od Piłsudskiego. Po otrzymaniu odpowiedzi naczelnika państwa Narutowicz stanowczo odmówił stawiania jego kandydatury na prezydenta. Lewica sejmowa postanowiła jednak pomimo tego przeforsować jego wybór. W ten sposób wybrany został Narutowicz pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew swojej woli głosami lewicy i mniejszości narodowych. Pamiętam, jak w dniach przed złożeniem przysięgi przez Narutowicza większość inteligencji wolnych zawodów pałała istnym paroksyzmem nienawiści do pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej. Zdawało się, że ludzie ci opanowani są jakąś hipnozą. Przysięgę nowo wybranego prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym, składającym się wówczas z nowo wybranego Sejmu i Senatu, Naznaczono na dzień 11 grudnia 1922 roku. Nadszedł dzień przysięgi. Prawica postanowiła przy pomocy swoich bojówek i młodzieży pod kierownictwem swoich posłów obstawić ulice prowadzące do Sejmu z poleceniem zagrodzenia dojścia członkom Zgromadzenia Narodowego i samemu elektowi. Narutowicz... Świadom tego, że dozna w drodze do Sejmu bardzo wielkich przykrości, pozostawił w domu rewolwer, jakkolwiek zawsze nosił go przy sobie, żeby wobec ewentualnych zniewak nie poniósł go przypadkiem temperament i nie użył broni dla swojej obrony. Na ulicach prowadzących do Sejmu napotykał elekt szeregi barykad. Z tej przyczyny jazda odbywała się bardzo powoli, gdyż szwadron przyboczny musiał usuwać napotykane przeszkody. Ale szwadron przyboczny nie był w stanie zagłuszać uwłaczających krzyków, rozagitowanej gawiedzi, ani też osłonić pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej przed pociskami bryłek śniegu i lodu wymierzonych w tragicznie smutną, lecz spokojną postać. Po złożeniu przysięgi przez Narutowicza... Kiedy już w całej pełni reprezentował majestat Rzeczypospolitej, antagonizm w stosunku do niego nie ustępował. Cała atmosfera była nienawiścią tak przesycona, że w kilka dni, bo już 16 grudnia, znalazł się schisteryzowany wariat, który morderczymi kulami pozbawił życia pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Morderca przyznał się iż szykował swoje kule na Piłsudskiego, którego obiecywał sobie spotkać przy sposobności otwarcia wystawy dnia 6 grudnia. Do tego spotkania jednak nie doszło, a tymczasem Piłsudski zrezygnował z kandydatury na prezydenta. To niesłychane wydarzenie, w szczególności w Polsce, której historia nie miała sposobności zanotowania zamachu na głowę państwa, wywołało wśród patriotów Wielkie przygnębienie. Kiedy wieczorem, w dniu zamachu, doszła do mnie telefonicznie wieść o dokonanym morderstwie, byłem tak bardzo przerażony, zgryziony i zmaltretowany, że odnosiłem wrażenie, iż ziemia mi się usuwa spod nóg, a jednocześnie opanowało mnie zniechęcenie do życia i pracy. Cios był dla mnie tym większy, gdyż Narutowicza wprost kochałem. Był to człowiek, który w moich oczach wolny był od wszelkiej skazy. Mądry i genialny w swojej fachowości, posiadał piękno kultury europejskiej na wysokim poziomie, z jednoczesnym zachowaniem potężnych, ideowych uczuć dla kraju. Duchowość Narutowicza robiły wielkie wrażenie. Wydawało się, że nie tylko piękny był w stosunku do ludzi, ale że i myśl mniej piękna, Przystępu do jego duszy nie miała. Wyczuwałem, że Narutowicz nie tylko w swojej fachowości inżynierii wodnej był genialnym i najwyższym autorytetem w Europie, ale gdyby był sobie za specjalność wybrał jakąkolwiek inną dziedzinę wiedzy, byłby także doszedł do tej samej doskonałości. Muszę przy tym nadmienić, że to właśnie ja, z polecenia ówczesnego ministra robót publicznych, Byłem właśnie tym, który Narutowicza pierwszy namawiał do powrotu do kraju ze Szwajcarii, gdzie był profesorem na Politechnice Curyskiej i miał swoje wielkie biuro projektowania budowli z dziedziny inżynierii wodnej. W odpowiedzi na moją propozycję Narutowicz, wskazując na swoje biuro, z wielkim zatroskaniem odpowiedział, ale jakżeż ja to wszystko teraz pozostawię, mam tu przecież w robocie za 100 milionów franków różnych budowli. Nie mając innych argumentów, powiedziałem mu więc, że przecież Polska nie powstaje na nowo co roku. — Tak, to prawda, to prawda — odpowiedział. W tym momencie wiedziałem już, że rozstrzygnął sprawę. I w takiego człowieka trafiła kula mordercy podjudzonego atmosferą wytworzoną przez niezdrowych psychicznie osobników stronnictwa narodowego. Wszelkie rozszerzane oszczerstwa i plotki pochodziły od nich, jakkolwiek autorstwo tej ohydnej roboty ściśle ukrywali. Liczne rzesze narodowo-demokratyczne stały w każdym razie na takim poziomie etycznym, że w swej większości nie byłyby w stanie uznać tego rodzaju niegodnych metod walki politycznej. Zabójstwa Narutowicza nie można jednak sprowadzić tylko do wypadku spowodowanego przez jakiegoś chorego człowieka. Wielkie presje liczące tysiące ludzi, śpieszące z hołdem do grobu mordercy i obsypujące kwiatami jego miejsce spoczynku, dawały wyraźny dowód, że ówczesna inteligencja polska ulegała wysoce niezdrowej i szkodliwej dla rozwoju państwa sugestii. Musiało się w takim objawie widzieć wpływ, Przeszło stuletniej niewoli narodu. Zjawisko to byłoby mało zrozumiałe dla cudzoziemców, stojących poza Polską. Trudno byłoby im również pojąć poniżenie zasług naczelnika państwa i wodza naczelnego bezpośrednio po jego wielkim zwycięstwie nad Sowietami w roku 1920. Nie mogąc przypisać tego zwycięstwa innemu generałowi polskiemu, uhonorowano nim generała francuskiego, Weiganda, który wówczas przebywał w Polsce i stał na czele misji wojskowej francuskiej. Szlachetny ten generał zasługi tej nie przyjął i ogłosił w pismach, że przyznaje bez najmniejszych zastrzeżeń cały plan strategiczny kontrofensywy polskiej jedynie Piłsudskiemu. A później, kiedy naczelnik państwa w roku 1921 składał oficjalną wizytę we Francji z jednoczesnym zamiarem zawarcia Paktu Przyjaźni i Sojuszu Wojskowego, Jakieś nieodpowiedzialne czynniki polskie rozsiewały o nim we Francji, przed jego przyjazdem, złośliwe oszczerstwa, urabiając o narodzie francuskim niegodną opinię dla polskiej głowy państwa. O tym pisał publicysta francuski Pierre Lamorier Znalazły się osobistości wybitne, które przybyły do nas, aby... Intrygować przeciwko Piłsudskiemu, opowiadając o jego przeszłości najdziwniejsze historie, przypisywać mu najczarniejsze projekty, nie zdając sobie sprawy, że w ten sposób prowadzą agitację przeciw własnej ojczyźnie daleko bardziej, niż przeciwko człowiekowi, który ją uosabiał u większości Francuzów. Zaimponował mi po zabójstwie Narutowicza Piłsudski, gdy do głębi poruszony tym morderstwem nie zastosował ostrego rewanżu. Przez postawienie szeregu szubienic dla głównych reżyserów ohydnych zbrodni związanych z ówczesną atmosferą. A przecież nie miał szczęścia tak jak ja, aby w młodych latach specjalnie trenować i zdobyć hart dla przeciwstawienia się autosugestii. Piłsudski miał przy pracy swojej w niepodległej Polsce tyle różnych okazji wielkich podrażnień, że prawdziwie mógł imponować odpornością swoją w tym względzie. Mówił do mnie, będąc raz bardzo podrażniony, ty nawet nie wiesz, co ja mam z tym ziukiem. A ziukiem nazywano go w domu, kiedy był jeszcze małym chłopcem i psotami swoimi sprawiał wiele kłopotu otoczeniu. Zdawał sobie sprawę z tego, że zmagały się w nim dwa duchy wrażliwy i popędliwy ziuk, i wielki mąż stanu, który postawił sobie cel w życiu i był w stanie nigdy od niego nie odstąpić. Stawiałem sobie niejednokrotnie pytanie, czym właściwie wiązali kierownicy Stronnictwa Narodowego tak szerokie masy inteligencji, stosując jednocześnie metody przebierające w środkach. Miałem duże kontakty z tym środowiskiem, a nawet niejednego z nich Zapraszałem do współpracy. Na ogół mogłem stwierdzić, że zespół ten stoi na wysokim poziomie patriotycznym. Z tych znajomości nigdy bym nie przypuszczał, żeby mogli w swojej pracy ideowej znosić pośród siebie, a nawet poddawać się kierownictwu jednostek, które w walce politycznej tak niegodne stosowali metody. Głębsza analiza pozwoliła mi poniekąd zrozumieć wrogi ich stosunek do Piłsudskiego. Przez sześć lat swego zesłania na Syberii miał on czas wejść w głąb siebie i opracować program swojej